Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 45 Za bogorockiem okolica płaska. Pola zrzucone latem. Przejazd licznych bryk i powózek po drodze okurzył liście drzew przydrożnych i leśnych. Nic tu pięknością nie uderza, wszędzie widoki pospolite, i niewdzięczne. Wioski traktowe dobrze są zbudowane. Domy przy ulicy, przez którą wszyscy podróżni przejeżdżać muszą, mają malowane okiennice. Zobaczysz tu róże, drzewa zielone, żółte, jakieś kwiaty, coś kręcącego się jak arabeski, ludzi i figury z krzywymi gębami. Ciesielska rzeźba na okapach, gankach niemniej stroi wiejskie budowle. W okolicach dalszych od drogi, a jeszcze bardziej w wioskach dalekich od traktu, nie ma chat ozdobionych i takiego porządku i pstrej elegancji. Droga, którą jedziemy, jest głównym traktem z Moskwy do Azji. Często zwiedzana przez podróżnych kupców, generałów, a może i sam car jechał tędy, więc też wszystko wymalowało się i wystroiło. Nie tylko domy są ładniejsze na wielkich traktach, ale i ludzie mają więcej ogłady, język ich wymowniejszy, znajomość świata większa, obyczaj mniej gruby i zamożność widoczniejsza. Niż u chłopów Dalej od traktów Mieszkających Furmani z kibitkami Ciągną się sznurem po drodze Jak karawana Wioząc herbatę Do Moskwy Brak dróg żelaznych Wielkie przestrzenie I odległość od miast Będących ogniskiem przemysłu I handlu Przyczyniły się do rozwinięcia I podniesienia klasy woźniców jest to zupełnie osobna klasa ludzi z odrębnym obyczajem i sposobem myślenia. Na każdym trakcie codziennie ich widzieć można rozwożących towary po Moskwie. Są oni duszą komunikacji i handlu wewnętrznego. W południe upał był znaczny i słońce nam doskwierało. Od żniw wracają ludzie z pola. Między nimi ostatni złożył grabie pop w łapciach i kapłańskiej sukni. Pracowitość, ubóstwo i dobry przykład tego kapłana przesunęły się tylko przed memi oczami, a jednak ze wszystkimi szczegółami obraz kapłana przy pracy został w moich wspomnieniach. W biedniejszych guberniach Wielkorosji, jak na przykład Pskowskiej, Smoleńskiej, Kałuszkiej, Wiazańskiej i innych, popi wiejscy są ubodzy. Potrzeby i obyczaj ich mało są różne od chłopskiego. Łapcie zastępują im buty, praca rolna daje im mierne utrzymanie. Małe wykształcenie umysłu jeszcze bardziej łączy ich z ludem któremu przewodniczą. Młodzi popi, kształceni w duchownych akademiach, szczególnie mieszkający w Petersburgu, Moskwie, Kazaniu, są dosyć wykształceni i światli, lecz po wsiach, w prowincjach oddalonych od stolic ubóstwo myśli łączy się z ubóstwem materialnym. Rozdział dziesiąty połowie drogi od Bogorocka do Pokrowa zaczyna się gubernia włodzimierska, stanowiąca wraz z moskiewską gubernią jądro ziem Caratu. Gubernia włodzimierska ma grunta piaszczyste, mokre. Rolnictwo w niej słabo rozwinięte. Nie wystarcza na potrzeby mieszkańców. Fabryki i handel, podobnie jak w moskiewskiej, wynagradzają ubóstwo rolnictwa. Herb tej guberni jest lew w koronie z krzyżem w łapie. Przestrzeni ma 862 mil kwadratowych. Ludności 1 246 500 na milę kwadratową przypada 1446 ludzi. Prócz gubernialnego miasta Włodzimierza znajdują się tu następne miasta Pokrów Aleksandrów, Juriew Polski, Perejesław Zaleski, Suzdal, Szuja, Kowrów, Wjaźniki, Grochowiec, Sudogda, Murom, Mielenki. Ziemia ta nazywała się dawniej Suzdalską lub też Zaleską. Nie dojeżdżając do Pokrowa, stoi w lesie przy drodze kaplica, a przed nią wystawione są obrazy i siedzi monach z pobliskiego monastyru. Przejeżdżający kłaniają się obrazom i składają monachowi ofiary pieniężne. Dalsza droga nic nam ciekawego nie pokazała. Miasto Pokrów, blisko Klazmy, na równinie zbudowane, posiada Kilka fabryk. W obecnej podróży mojej więzienie jest zwykle moim domem zajezdnym, więc i w pokrowie zostałem w więzieniu umieszczony. Gdy pogoda na dworze, a drzewa zielone i pachnące, gdy ujrzysz ruch i życie w naturze, trudno jest przestąpić przez próg, który wszystkiego pozbawia prócz własnego ducha, Cnoty i opieki Boga Opuszczeni od ludzi są w opiece u Boga Mawiali nasi ojcowie I ta tylko wiara utrzymać zdolna człowieka Za kratami pozbawionego wolnego ruchu, widoku i powietrza Pierwszy raz aresztowali mnie prusacy w osiemnastym roku życia Zdało mi się wówczas, że krew nagle we mnie ostygła i ze zdrową myślą i uczuciem byłem na wpół martwy. Serce mnie bolało, myśl dolegała, smutek nie dał mi powietrza, w piersi schwytać. W takim stanie myślałem, iż dnia jednego nie przetrwam za kratami. Wkrótce jednak boleść moja skąpała się we łzach, Utuliła się w modlitwie. Tak bolejąc i modląc się codziennie, przetrwałem dziewięć miesięcy prześladowany przez ludzi i prawo moich wrogów, lecz zostając w opiece Boga. Kilka lat potem aresztowali mnie powtórnie Austriacy, lecz już bez łez i okazywania gwałtownego bólu przeszły pierwsze dni mojego więzienia. Byłem zimny i na pozór obojętny, a myśl samobójstwa uczepiła się mojej głowy i jak bąk natrętny hałasowała mi w myśli, a potem opanowała i ogarnęła serce. Gotów byłem odebrać sobie życie, dla którego już nic pociesznego na świecie nie widziałem, lecz opieka Boża, Wybawiła mnie od okropnego zamiaru i zachowała w bólu. Dzisiaj zrosłem się już z boleścią, przywykłem do więzienia, a jednak ile razy wchodzę do celi, zdaje mi się, iż wstępuję do grobu i spokojny ból przejmuje mnie aż do szpiku. Przecież i tam wynajduję Bożą pociechę w przeświadczeniu narodowego sumienia. Po więzieniu miałem przyjemną wizytę. Odwiedził mnie bowiem rodak, który odsłużywszy dwadzieścia pięć lat w wojsku moskiewskiem jako żołnierz nie został przecież puszczonym do domu, lecz mu dano jakiś obowiązek w policji. Był to prosty człowiek, lecz dobrego serca. Straciwszy nadzieję powrotu do kraju, ożenił się z Rosjanką. Uczucia jednak narodowe niezupełnie w nim wymarły. Wszedł do więzienia, niosąc w chustce garczki z różnym jadłem. Zjedliśmy razem obiad, a w gawędzie przypomnieliśmy rodzinne strony. Dawno już biedny żołnierz żyje w obczyźnie. Wspomnienia kraju, stając się coraz dalszymi, stają się coraz ciemniejszymi. Miło mu jednak odświeżać je w rozmowie z rodakami, do których ciągnie go rodowa sympatia. Wizyta rodaka, słowo polskie w jego ustach ożywiły mnie. Weselej, swobodniej krążyła mi myśl w jego towarzystwie i zagrał we mnie ten węzeł duchowy pochodzący od Boga, który łączy ludzi w jeden naród, a który nigdzie lepiej nie okazuje się jak w obczyźnie. Człowiek pozbawiony widoku i towarzystwa rodaków przy niespodzianem spotkaniu ziomka wita go jak znajomego, a w sercu znajduje jego obraz by dawno tam złożony. Uczucie miłości ziomków jako wyraz wielkiej miłości ojczyzny jest Jednym z najszlachetniejszych uczuć ludzkich. Krótko trwała wizyta ziomka. Wnet albowiem przywołano mnie do izby wartownika, gdzie kazali mi przygotować się do drogi. Przy wyjeździe miałem nieprzyjemne spotkanie z pisarzem sądowym, który na widok Polaka czuł się obowiązanym wylać całą żółć i nienawiść jaką Moskalę chowają dla Polaków i wyrzucić wszystkie słowa potępienia i złości. Odpowiedziałem mu, iż chociaż jestem więźniem i rekrutem, nie zniosę przecież obrazy narodu i mojej osoby. Ztrzymaj się więc, pan, dodałem, w swojej zapamiętałości i szanuj we wrogu uczucie, które cię może samego ożywia. Podoficer obecny przy tej scenie zwrócił się do pisarza i rzekł, iż nie może pozwalać na rozmowę z więźniem, tem bardziej że nieprzyzwoity jej kierunek jątrzy mniej może wywołać awanturę. Niekontent pisarz z takiego obrotu rzeczy wyniósł się, a ja ruszyłem dalej.